Book 2 2ยี่สิบสี่ดวารนัดหมาย์มขำวิ่นเนสปทการเนขำมวนเนสปทกาเนคุณพลาดลดยสาหรือเปล่าครับ Spóźniłeś, spóźniłaś się na autobus? Spóźniłeś, spóźniłaś się na autobus? Pomyłam się. Czekałem, czekałam na ciebie pół godziny. Czekałem, czekałam na ciebie pół godziny. Czy masz przy sobie komórki? Nie masz przy sobie komórki? k na, s t ę p n a m k a ch o t r o n a na k ą na, c r n a na ą na, s t ę p n y m r k a z e m b ą t ź p u a n k t u na, l n a e na, s t ę p n y m a r a n e k weź a t r a na k na, s ó r a k ę na, s t ę p n a na k t r a na k na, s t a k na, strona, na k ą na, j s t n a kąć a ch r o a n na, o t o n a r o n a k s r a Następnym razem weź parasol. Następnym razem weź parasol. n i j Jutro mam wolne. Jutro mam wolne. p r n i j m r y i o j i r z p o j e k p o m k p y m k i o e m y i j e r o j p r o m k o e m y i o j e m r y i o j p r o j k p o m k o e m y i j r o p o k Przykro mi. Jutro nie mogę. Przykro mi. Jutro nie mogę. w s u d ł a p d a n i ní k u n m i aíy tam lè yàng káp. m a s z j a k i e ś p l a n y n a w e e k e n d m a s z j a k i e ś p l a n y n a w e e k e n d Rú w a k u n m i n a d l e o k r a p A m o ż e j e s t e ś już u mówi o n y u m ó w i o n a A może jesteś już umówiony, umówiona? Proponuję, żebyśmy się spotkali w weekend. Proponuję, żebyśmy się spotkali w weekend. Robi d m y piknik. r o b d y i r d m y piknik. m y piknik. r d i r d m y piknik. r o p m y piknik. Robi m y m y piknik Pojedziemy na plażę. Pojedziemy na plażę. Rópy tio pu kaw gan di mi krap. Pojedziemy w góry. Pojedziemy w góry. Pom chapai rap kun ti tam gan. Odbiorę cię z biura. Odbiorę cię z biura. Pom chapai rap kun ti b a n o d b i o r ę c i e z domu. o d b i o r ę c i e z domu. ę z c do d m u b i o r e c i e z ę p r z y j e a o d u p r z y a o u r a o u c ę c o d u ę z e o o p r z y e a do o u r a u ę c o u e o z e o o p r z y a d o u r a u ę c o u ę z o p r z y e a o u a u o u o e o